Jan Błyszyński jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Chcę powiedzieć, mam w w ręku tekst, który sobie przygotowałem, ale o tych wystąpieniach to myślę, że w dużej części odłożę go. Zacznę od ostatniego wystąpienia, myślę ważnego, do którego warto się odnieść. Ja nie podzielam tego do Roku do Parlamentu Europejskiego w zakresie w zakresie własności intelektualnej. W szczególności w zakresie prawa autorskiego, o innych dziedzinach, krajów przemysłowych, nie Proszę Państwa, mi się wydaje, że jesteśmy pod wpływem pewnego nieporozumienia. Są dwa trendy. Jeden, dotyczący tak zwanych swobodnych źródeł. Trzeba sobie powiedzieć. Te trendy są emanacją wolności fud. Można decydować tym. Czy jego dzieła ma być eksploatowane swobodnie? Czy jakoś recen, Czy w postawach? kolejnych, kolejnach powszechnie stosowanych, tradycyjnych, a więc na zasadzie licencji, wykasowania wynagrodzeń itd. Zadecyduje się na to, żeby jego uczuć stał się I tutaj mamy pewne standardy. Decyzja. Ja myślę, że ponieważ jest to pewien trend nowy, to wymaga przedyskutowania z organizacjami zbiorowego zarządzania kwestia, jak pogodzić powierzanie przez autorów praw organizacji i pozostawianie określonych materiałów jako dostępnych. Natomiast oddzielić od tego należy problematykę klasycznego prawa. Więc pomyślamy go jako zabezpieczającego nazwę do prawa dostarczyć. interesy twórcy i jego następcy prawne I jego następcy prawnego. W dzisiejszych czasach utwór, żeby się przebić, musi korzystać z inicjatywy i organizacyjnej, i finansowej producenta, dystrybutora. Dziś twórca nie wystarczy do zaistnienia na rynku. Potrzebne są nowoczesne środki, które nam utwór udostępniają, przybliżają pokazują, bo dystrybuje. Tutaj prawo musi zabezpieczać pewne minimum interesu, no inaczej znajdziemy się w sytuacji klasycznej anegdoty okolniów. Odzwyczajamy od jedzenia, gdy już byliśmy od roku sukcesu, już naprawdę. Proszę sobie uświadomić, inwestycje w sferze prawa autorskiego są obciążone znacznie większym ryzykiem niż w innym obszarach. To wszystko wymaga, tak jak ktoś powiedział, stanu równowagi, w której twórca będzie miał interes, żeby tworzyć i nie zostanie zmuszony do tego, żeby dla przeżycia zająć się czym a producent jest będzie miał realne warunki gospodarcze do tego, żeby zajmować się rozpowszechnianiem zwierząt. My dzisiaj przeżywamy rewolucję techniczną, wynikającą z coraz większego upowszechniania instrumentów elektronicznych. To nie jest tylko internet. To są wszystkie urządzenia, które umożliwiają nam swobodny dostęp do właściwie umożliwiają nie tylko pobieranie, ale przesyłanie, przechowywanie, sortowanie, opracowywanie, zwielokradnianie. Przy czym w coraz większym stopniu ten proces przybiera postać na i praktycznie nie nadaje się do tego. Bo ta kontrola uzależniająca na przykład konkretne pozostanie od zgody czy wykładu wynagrodzenia. Cyklicy, w związku z tym muszą, mówię tutaj ciągle o sferze eksploatacji elektronicznej przy przemoczeniu, to, to, to musimy stworzyć system pasujący. Ten tradycyjny, który dzisiaj mamy, jest nieskuteczny. Jest nieskuteczny. Nie wystarczą zakazy. Musi być racjonalna regulacja tego no rozumiem, że tam, gdzie mamy do czynienia z eksploatacją przy pomocy urządzeń cyfrowych, eksploatacją profesjonalną, w w moim przekonaniu niezbędne jest pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania, wyspecjalizowanych, w szczególnych obszarach, podlegających szczególnej kontroli i zapewniających dystrybucję inkasowanych wynagrodzeń lub rekompensat w sposób odpowiadający zasadom gospodarczej racjonalności i słuszności. Mamy cały system zatwierdzania badań. Jeżeli jest zły, trzeba zmienić w Ale nie zaczynać a aby... powoł. Tam natomiast, gdzie mamy do czynienia z pobieraniem przez prywatnych użytkowników, w moim przekonaniu, przyszłość będzie wynurzona. Kiedy wiem, czy się ze mną prezes Bromski, ale ja myślę, że w konkluzji powinniśmy się spotkać. Mianowicie trzeba uprościć system w ten sposób, że dostęp powinien być swobodny, natomiast twórca producent powinien dostawać kompensatę, w postaci opłat, które powinny być niewielkim procentem od cen urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu, to znaczy pobieranie, zwielopragnianie i konfekcjonowanie, opracowywanie, przesyłanie. Jeżeli stworzymy tu powszechny system, opłaty będą mogły być małe, nie konkurencji, a jednocześnie stwarzające dla twórców, artystów, a także dla producentów rekompensaty z racji tego, że przecież ten gigantyczny rozwój przemysłu elektronicznego. Dlaczego jest to możliwe? Bo dlatego, że te urządzenia odpowiadają na zapotrzebowanie tych, którzy są w nim do twórczości, nie kupujemy urządzenia po to, żeby nie mieć, tylko po to, żeby wykorzystywać jego możliwości. I teraz kolejne dwie kwestie. Pierwsza, to jest stan ustawodawstwa w Polsce. Ja myślę, że niewydolność w tym zakresie jest oczywista dla każdego. Prace parlamentarne nad faktem prawnym. Przebywane toczone są niezwykle pospieszne, niezwykle pobieżne. Rezultaty są w dużym stopniu przypadkowe. I na ostatnich nowelizacjach można prześledzić to zjawisko. Przy czym właściwie nie ma żadnego systemu monitoringu sytuacji rynkowej, która by prowadziła do tego, żeby w odpowiednim zakresie istniejące ustawodawstwo uzupełniać bądź też korygować w zakresie dostrzeżonych błędów. Latami mówi się o tym, że wpadliwie tak implementowano dyrektywę w i co? Proszę posłuchać, co się mówi w artykule 70 ustawy, w 21, w 21 nie robi się nic. A przecież życie idzie ciągle się do przodu. I powiedzmy sobie, obserwacje stanu rynku w tym zakresie pokazują, że mniej więcej co dwa lata powinna być stosowana nowelizacja przepisów, dlatego, że one już są Kolejna kwestia, Europejski. Muszę powiedzieć, że kwestii akta uważam za podwójną Pokazującą po pierwsze przypadkowość podejmowania decyzji. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Nie poprzedzenie żadnymi konsultacjami, ani rzeczywistą dyskusją. I muszę powiedzieć, jest to pewien smutny przebieg tego, że podjęto pewien akt prawny, Oczywiście, w moim przekonaniu, w pewnym zakresie nadmiernie e, regulujący pewne sprawy, powiedzmy sobie, w polskim ustawomocznym, normy podobne do aktu. I funkcjonuje. W jakim zakresie są niezbędne, to jest odrębne zagadnienie. W tej chwili w Parlamencie Europejskim będzie, będą rozpoczęte prace nad kolejną dyrektywą o zbiorowym zarządzaniu prawami europejskimi. Proszę Państwu powiedzieć, jestem ogromnie ciekaw, jaka będzie reakcja Parlamentu Europejskiego. <śmiech> Dlatego, że ta dyrektywa w moim przekonaniu dla kultury europejskiej, a w szczególności dla kultury małych i średnich państw jest zabójczą. Dlatego, że jest to dyrektywa, która chroni wielkich eksporterów. Nie mam żadnej wątpliwości, zmierzamy do końca ostatnich lat, że jeżeli dojdzie do uchwalenia tej dyrektywy, zostanie zniszczony z mozołem wypracowanym w 1994 roku, i następnie gorzej, czy lepiej doskonalony system prawa autorskiego. I spowoduje to nieobecność na rynku praw autorskich. Kultury lokalnej, w tym w szczególności naszej. Ja myślę, że jest to ogromnym zobowiązaniem państw, jeśli chodzi o ich udział w Radzie a także naszych posłów w Parlamencie Europejskim. to odłóżmy na półkę, dlatego że to już jest sprawa przebrzmiała. Powiedzmy sobie, to był pierwszy wypadek, za który także ponoszą odpowiedzialność środowiska zainteresowane. Bo proszę bardzo iść do Ministerstwa Kultury i zobaczyć, jak wyglądały wypowiedzi w trybie konsultacji przeprowadzonych sprawia, i właściwie nie miał większych zastrzeżeń. Natomiast tutaj te zastrzeżenia są. Jeżeli w tym kraju jest poczucie znaczenia kultury na tożsamości narodu, to ja myślę, że ta dyrektywa nie powinna uniknąć światła dziennego. Jeżeli coś tu zrobimy, będzie to również. W interesie państw mniejszych, który głos, który głos będzie się na pewno liczył w mniejszym stopniu niż nasz Dziękuję bardzo. Tu Wiki Radio. Słuchajcie, Wiki Radio.